w kolejnym odcinku Cinema Podcastu Dzisiaj jest nas dwóch Dzisiaj nagrywamy z Pikiem z blogu Pikultura Cześć No i ze mną Adrianem z blogu Krew z oczu. Dzisiaj jak zapowiadałem będzie dynamiczny odcinek, odcinek o serii Szybcy i wściekli Skupimy się oczywiście na ostatniej części czyli, czyli epizodzie ósmym tego serialu wręcz już który, który miał premierę bardzo niedawno, no w zasadzie jak będziecie to słuchać, to minie dwa tygodnie mniej więcej od premiery. Postaramy się też wybrać małą przejażdżkę po całej serii, po tym jak to się wszystko rozpoczęło. Powspominamy sobie, sobie tą serię, którą, e, którą już zdradzę, że jest to moją ulubioną serią blockbusterową e, z współczesnych serii. Na nic tak chętnie nie czekam jak na, na kolejne epizody, chociaż przekonałem się o tym dość późno. Zresztą Piku też. Mm -hmm, tak, bardzo późno. Dopiero powiem od razu, że nadrobiłem całość w jeden weekend jakiś tydzień temu, przed premierą ósemki samo. no Ja miałem identycznie. Powiem Ci, że przed premierą siódemki nadrobiłem w zasadzie części od trzeciej do, trzeciej do szóstej. A siódemkę, na siódemkę i tak się nie wybrałem do kina, więc i tak ją dorwałem potem po prostu na DVD. Ale na ósemkę w końcu, w końcu dotarłem do kina, więc jest, jest sukces i mam nadzieję, że już będę konsekwentnie kolejne części nadrabiał w kinie. Jeszcze co, na, jeszcze co najmniej dwie według zapowiedzi. Na ósemce, jak mówiłem, się skupimy i myślę, myślę nawet stworzyć taką strefę spoilerową. <śmiech> I nie podcasterzy by to uznali za szaleństwo. Jak to, co to co jest do spoilerowania, co to jest do analizowania? No ja myślę, że ten film raz, że warto zanalizować. Mhm. A dwa, że jest tu kilka. Jest tu dużo niespodzianek. Tak, tak, w, może... w żadnej innej części nie było tak dużo niespodzianek. Powiem, że e, od razu zdradzę, że posłuchajcie tego na pewno, bo Adrian ma bardzo ciekawą interpretację tego filmu. <śmiech> także. Tak. <śmiech> Zostańcie z nami dłużej. Chyba że, chyba, że nie oglądaliście. No tak, chyba, że wtedy, tak. wtedy najpierw wybierzcie się do kina, a później dokończcie. Ale zaczniemy od pierwszej części. E, wszystko zaczęło się w 2001 roku od mm -hmm. filmu Szybcy i Wściekli. Ale ja bym się chciał jeszcze cofnąć 10 lat wcześniej. E, 91 rok bodaj i film na fali. katherine Bigelow. E, I mamy identyczny pomysł jak w Szybkich Wściekłych 1. Tam mieliśmy policjanta, który pod przykrywką wchodzi w środowisko surferów, ponieważ jego partner, jego kolega, kolega z policji ma podejrzenie, iż osoby, które napadają na banki w okolicy, to jest banda surferów z wybrzeża. Tam jest mocna ta subkultura. No i Keanu Reeves, który wciela się w policjanta i wiglującego do środowiska, dołącza do grupy surferów, i tak, jakby całe, cały ten klimat, tej, ta atmosfera tej subkultury. Ksiąga w niego tak bardzo, że już sam nie wie, czy chce być, chce być tym dobrym, czy nie chce się do nich przyłączyć. Mhm, tak, to jest analogicznie bardzo w pierwszej części. To jest Można, nie, można powiedzieć, że to jest y, jakiegoś pewnego rodzaju nawet remake tamtego filmu, tylko że z samochodami zamiast z desek. Tak, Tak. i w Szykich Ściekłych jeden. mamy identyczną sytuację. Yy, świętej Pamięci, Pull Walker, tam gra policjanta, który inwigluje środowisko rajdowców, którzy dokonują, bo istnieje podejrzenie, że to oni dokonują, zresztą tutaj już nawet nie ma podejrzenia, no do, dokonują tych napadów za pomocą szybkich fur. Więc ten trop prowadzi, prowadzi do grupy niejakiego Dominika Toredo. I główny bohater inwigluje to środowisko i sam zaczyna być zafascynowany tym podziemnym światem wyścigów samochodowych, który coraz bardziej go wciąga. No i zostaje z tym światem na dłużej, jak się dowiemy, tak, aż do siódmej części. A, a gdyby nie tragiczna śmierć w wypadku samochodowym, e, czy, czyli bryta, brutalna ironia losu, e, to gdyby nie ta śmierć, to pewnie zostałby do samego końca tej serii. I powiedz mi, co myślisz o pierwszej części? O tym remake'u na fali specyficznym? Właśnie. Wiesz co, ja jakoś mnie nigdy nie ciągnęło do tego filmu. Ja wiedziałem oczywiście, że on powstał. Wiedziałem, że był dość popularny ale, ale jakoś y, nigdy te środowiska, właśnie nielegalne wyścigi samochodowe, te y, tuningi out, takie takie bardzo festyniarskie, neonowe, świecące i, i, i tak dalej. Nigdy mnie to jakoś nie, nie fascynowało. Co prawda, miałem taki y, czas, że, że bardzo lubiłem Granite for Speed Underground, gdzie, gdzie się właśnie y, na po, podobne klimaty przedstawiała, ale, ale sam film jakoś nigdy nie było mi do niego po drodze, no ale. Y, Spotkałem się z dobrymi opiniami na temat tych nowszych części, że, że od, zupełnie odbiegają od, od właśnie takiego przedstawienia szpanowania furami tylko. Słyszałem, że te pierwsze części to tylko do tego się sprowadzają tak naprawdę. I postanowiłem jednak nadrobić tą, tą serię, nie? I wiesz co? To nie był tak zły film, jak myślałem. Był rzeczywiście taki, taki typowo taki szpanerski, w taki dość dresiarski sposób mi się wydał, ale, ale to miało swój urok. To naprawdę miało swój urok. Chociaż nie wiem, czy ja bym mógł tak z czystym sumieniem ten film mimo wszystko polecić, ale jako fajnie zobaczyć jak ta seria się zaczęła, bo jedyne, jedyne, może nie jedyne, ale co mi się najbardziej w tym filmie podobało, to bohaterowie. Te postacie naprawdę są sympatyczne, naprawdę są fajne postacie, z który, których chcesz, które chcesz poznawać. Mimo, że aktorzy nie są jakich, jakich, to nie jest jakaś pierwsza liga aktorska absolutnie, to, to jednak potrafią stworzyć proste, sympatyczne postacie. A to trochę przypadek chuliganów, że też mamy bandziorów których Amerykanie oczywiście tak. oczyścili wszelkie wszelkiej niemoralności, oprócz Właśnie. tego, że są bandziorami. Tak bardzo mu musimy na to przymknąć oko, że w końcu nie zwracam uwagi na to, na to czym się zajmują bohaterowie. I tak? zaczynamy ich lubić mimo wszystko. Mhm, tak. Mhm. Ja pamiętam, że jedynkę bardzo chętnie nadrobiłem, bo dla mnie to był taki w pewnym sensie undergroundowy film w roku 2003-2004, kiedy to wchodziła druga część, za szybcy, za wściekli i, o, i naprawdę nikt z moich nie, znajomych nie wiedział, że jest coś takiego jak szybcy i wściekli. Oni widzieli tytuł, który nie jest bez cyferki w tytule i po prostu jarali się tym, że będzie taki film za szybcy i wściekli, że właśnie będzie kojarzony z Need for Speedem yy, i że to będzie w pewnym sensie jakaś adaptacja tej gry, no bo wtedy wszyscy byli właśnie strasznie zajarani tą grą. I... Wiesz, I wiesz, ja jako osoba, która zawsze ogląda wszystko przed remakiem, no to wręcz czułem zbulwersowanie, że nie pamiętacie, jak, że jest taki film w ogóle jak szybcy i wściekli. Ja bardzo chętnie, z wielką przyjemnością obejrzałem tą pierwszą część ale się gdzieś w okolicy Premiery jakoś? Mówię w tym 2003-2004 roku. W okolicy Premiery drugiej części. Drugiej części. Drugiej drugiej części ja, obejrzałem ją w telewizji w TVN-ie. I powiem ci, że to była dość dobra przyjemność z oglądania. Ja zauważyłem, te, zauważyłem już wtedy tą. Zbieżność z filmem, z filmem na fali, który, który uwielbiałem akurat, Kathleen Bigelow, uwielbiam ten okres, kiedy kręciła filmy akcji, natomiast ten okres, kiedy kręci już trochę, trochę nowsze, trochę bardziej złożone filmy, to ja go po prostu nie znam, ale to już taki, taki, taka wstawka nawiasem, ale Szybkich Wściekłych podobało mi się, podobało mi się to nie jakoś, nie jakoś bardzo, bo ten film był z jednej strony trochę efekciarski, a z drugiej też taki bardzo skromny w, w tym budowaniu scen akcji One nie były tak złożone jak są, jak są teraz I, mhm, i w pewnym to sensie nie. to był niedostatek e, dla mnie Oglądać, oglądać film akcji, który, który jeszcze nie miał tej dynamiki, jaką, jaką już potem osiągnął To, to jest troszkę nuda no nie, na, tym, na tym ekranie zwłaszcza jak się ma te 13 lat, więc nie, nie zostałem fanem tego filmu, ale zapamiętałem, że dobrze się go ogląda, że nawet jako remake fajnie, fajnie uzupełnia te, te surferstwo, zastępuje tymi samochodami, chociaż tutaj już ciekawostka, jak już jesteśmy na, na poziomie pierwszej części, ja, ja też, przy, też uważam tak samo jak, jak uważa Gary Scott Thompson, bodaj da Gary Scott Thompson, kiedyś wyczytałem wywiad z nim, że on żałuje, że napisał scenariusz do takiego filmu. Bo to jest olbrzymia promocja nielegalnych wyścigów samochodowych, a no wiemy, tak, jeśli, jeśli nie wiemy, jak, jak wygląda zderzenie ze ścianą, zderzenie ze słupem samochodu, to włączmy sobie po prostu YouTube. Naprawdę, jeśli wypromowaliśmy nielegalne wyścigi w filmie, to nie myślmy, mm -hmm. że ludzie nie będą tego naśladować, jak damy na samym końcu w napisach końcowych, nie naśladujcie tego. No Właśnie, tak, a, a konsekwentnie w każdej części taki napis mamy, chociaż w ostatnich to już jest jeden wielki absurd. Tak, ludzie mówią, że ten film fajnie było, że było właśnie o tuningu, o samochodach, o wyścigach, no ale tak naprawdę dla mnie, dla mnie to jest głupie. Ściganie się po mieście, przekraczanie prędkości i możemy kogoś zabić. Niechcący, bądź, bądź nawet w pewnym sensie chcący, jeśli, jeśli faktycznie ścigamy się w taki, a nie inny sposób. A w kolejnych częściach y, zrobiono takie rzeczy, które są niemożliwe do naśladowania, czyli ta seria bardzo mocno zeszła z tego, co możemy głupiego zrobić w życiu, na to, na to głupie, co można zrobić na taśmie filmowej. I pytanie, co jest głupsze? No moim zdaniem moim zdaniem tak naprawdę Racja. pierwsze części są głupsze. Bo sama, ich, bo sama idea jest ich y, głupia, no po prostu. Tak. W, samy, w samych założeniach już tych wyścigów rzeczywiście. No druga i trzecia część To są takie bardzo chyba mocno Podobne do siebie części to już musisz mi tym przypomnieć Bo ty je, ty je nadrabiałeś niedawno tak, tak, ja jestem, jestem w miarę na bieżąco no, Z powracających bohaterów w drugiej części Mamy tylko Paula Walkera Który kolejny raz infiltruje Środowiska przestępcze Za pomocą swoich umiejętności Kierowcy wyścigowego I partneruje mu Tym razem Tyrus Gibson Który gra jego jakiegoś tam Przyjaciela z wcześniejszych lat, i razem, razem, tam teoretycznie, jakąś tam szajkę, kolejny raz rozpracowują. Ale to już w ogóle nie ma, nie ma energii poprzednika, bo, bo te środowiska, w które one wchodzą, to są zupełnie coś bezbarwni antagoniści, zupełnie bez porównania z, z bandą Dominika Toretto, granego przez wina Diesla. Więc, więc tutaj nawet te pościgi są marne. Nie, ta, ta część zdecydowanie uważam za najgorszą. Nie przedstawiła nic nowego, przedstawiła to, co było poprzednio w dużo mniej ciekawy sposób, więc w ogóle nie chciałam się jej oglądać i szczerze mówiąc nie pamiętam z niej prawie nic oprócz tego ogólnego zarysu fabuły, bo, bo totalnie mnie nie zainteresowała. To znaczy z tego co ja pamiętam to ona była, była tylko tak stylistycznie bardzo podobna do hip-hopowego teledysku. Że to mm -hmm, była bardzo, tak. bardzo kolorowa, bardzo muzyczna część, gdzie gdzieś tam to stylistyka przysłaniała fabułę. No ta Notabene chyba marną fabułę. Ja tej ja te części marną. nie pamiętam praktycznie w ogóle. Oglądałem ją już na jedynce, bez reklama, ale męczyłem się bardzo, bardzo mocno. Mm -hmm. I mimo większego budżetu wydawało mi się, że te, że te sceny nawet były, te sceny pościgu były nawet mniej spektakularne. Także, także nie wiem, na co te pieniądze poszły, ale, ale nie, ten film był bardzo zły. Chociaż w tej no, części tak. chyba już zbierała się powoli ekipa, którą będziemy... No to, no, znaczy mamy, mamy właśnie wspomnianego Tyressa Gibsona, który się już pojawia w, w, właściwie w każdej części od tego momentu, no, no prawie w każdej. No i mamy Luda Chrisa, który tutaj też się epizodycznie pojawia, a później stanowi jakiś tam jedną z, jeden z głównych filarów tej ekipy. Więc, więc, więc rzeczywiście są postacie, które, które później powracają. A trzecia część jest już w ogóle właściwie oderwana od, od serii. To już jest taki totalny spin-off. Tokyo Drift. Bardzo, bardzo przez Ciebie znienawidzona, że tak powiem, część. Naprawdę, nie, nie cierpię, mm -hmm. nie cierpię tej części. Tam jest tam szampowa historia, tam naprawdę jest, jest to jeżdżenie bokiem, jest już do, do absurdu poprowadzone, no bo jak oni, jak główny bohater uczy się driftu, to on już tylko i wyłącznie jeździ bokiem i... I dla mnie to było śmieszne, że gość nie potrafi na prostej wyjść na prostą, tylko po prostu już nawet driftuje na prostych elementach no, miasta, no. no. ten drift trochę został rzeczywiście posunięty do jakichś jakich absurdalnych, na jakiś absurdalny poziom, gdzie gdzieś tylko tylko jeździ właściwie w ten sposób w całym Tokio, jeśli chodzi o wyścigi. No ale właśnie, Tokio. Ta część rozgrywa się w Tokio i to mnie kupiło. Mimo, że, mimo, że to Tokio, mamy właściwie jakiś jego wycinek pokazany, ale mi wiele było, do szczęścia nie było potrzeba. Mówisz szczerze, ty, ty, ty, ty mówisz, że faktycznie dzieje się w Tokio, jest kręcone w Tokio, ale dla mnie równie dobrze to mogło być w studiu. To jest y, tak naprawdę bardziej kręcenie tych ulic i kolorowych neonów, a tak. nie widzę jakiejś wielkości tego miasta. Okay. Nie, nie widzę jakichś, kurczę, nawet większych ujęć z góry, nie? Ja pamiętam, że to było strasznie takie ciasne. Było, było dość ciasne, ale... Jeśli ale, ten, ale... I wiesz, jeśli komuś kazaliby nakręcić brzydko Tokio, to im akurat się udało, wiesz, tak, tak zrobić antyreklamę. No tak, takie mam wrażenie. Wydawało mi się to mniej dresiarskie niż w pierwszych dwóch częściach, bardziej jakieś takie, ja wiem, że to tam też jest, tam, tam, jest, tam jest więcej przegięć takich, takich stylistycznych, ale... ale... Nie wiem, ja, ja ten klimat jakoś kupiłem. Swoją drogą, że zamienili taką, taką gangsterkę trochę na, na jakiś taki licealny, high schoolowy klimat, gdzie, gdzie, gdzie chce, gdzie główny bohater chce z, przez, przez właśnie te, te wyścigi zdobyć serce jakiejś dziewczyny, które to w ogóle scenariusz jest, jest, jest głupi, jest jeszcze głupszy niż w dwóch poprzednich częściach razem wzięty. Ale, ale, ale to jest tak jakoś w pewnym sensie urocze dla mnie, że dobrze mi się ten film oglądało. O dziwo. Powiem Ci, że naprawdę ten film dla mnie się skończył na pierwszej, jednej najfajnej scenie w tym filmie, kiedy po, po tym całym pierwszym wyścigu główny bohater się uśmiecha do laski, którą Aha. chciał poderwać. A, jeszcze w Stanach, prostu, tak? Tak, i ten fragment naprawdę zapamiętam na długo. Niby nic, ale w takim filmie robi wrażenie. A potem, a potem już no, to ten film gryzie glebę, naprawdę najgorsza część moim zdaniem. Okej, okay, no, no mi się, dla mnie ja ją traktuję jako jedną z lepszych, ale, ale yy, bardziej... Ok. Ale bardziej dlatego właśnie, że, y, że jakoś mnie, mnie, mnie ten nastrój całości kupił. Ale y, główny bohater jest największym problemem tego filmu. Po prostu tak nietrafionego castingu to ja nie widziałem dawno. I on się praktycznie pojawia już... Nie pojawia w całej serii. Nie, już nie pojawia się. Już sami... Po prostu facet gra y, chyba w tym filmie... Film jest, nie, nie wiem, z 2000. 5, 6 roku, jakoś tak. Z 2006 roku, tak. Film jest z 2006 roku. Facet gra w tam osiemnastolatka, chyba. A wtedy, wtedy miał już był jakoś przed 30 właściwie i to widać, naprawdę widać i to jest, to jest tak absurdalne, że, że właśnie mówię, kurze chyba on musiał, musiał dosyć długo kiblować w tych, tych klasach. <grym> w sumie tak mogło być akurat historia tej postaci. <grym> Pokazuje, że tak mogło być. Właśnie, no. bo innego, innego wyjścia nie ale widzę. Ale chociaż już, już pomysł, żeby przenieść gościa do Tokio <grym> za złe sprawowanie, gdzie jeszcze mamy większe możliwości ścigania się autami, no to... <grym> tak, dlatego, dlatego mówię, że scenariusz to jest jeszcze, jedna, jeszcze większa głupota niż... No ale przyszły. nie chcę, nie chcę zostawić dłu dłużej po tych częściach, przy tych częściach no już producenci nie zostali przy tej części więc, więc, więc tak, więc nie, nie ma sensu się na tym rozwodzić za długo jeszcze przejdźmy do części 4-7 co, co oni porobili z tą serią właśnie, to wtedy seria, czwarta część to już była taka, już skakujemy trochę na inny poziom a co ciekawe, bo, bo jedna osoba kręciła czwórkę trójkę i czwórkę tak, tak, Justin Lin mhm. Zmieniamy, zmieniamy zupełnie klimat, wracamy do, do sprawdzonych bohaterów z, z, z pierwszej części, właściwie wraca, wraca większość starej ekipy. I mamy znowu, no i znowu mamy podobną historię jak w właściwie tylko troszeczkę inaczej jest rozłożone akcenty, bo znowu wraca Paul Walker jako, jako policjant, który ma infiltrować grupę przestępczą, czyli znowu trzeci raz właściwie to samo, tym raz, tylko tym razem mu partneruje Vin Diesel w tym i taki fajna fajna jakaś taka ich love hate relacja się, się nawiązuje tutaj, ale, ale ta część miała koszmarne, koszmarne efekty specjalne. Tutaj ci przyznam rację, że ta część rozwija się o tyle, że już zaczynają, zaczynają twórcy myśleć, co można jeszcze zrobić z samochodem oprócz tego, że się ścigać. No można przeciągać, przeciągać jakieś, kurcze wielkie ciężary, <y> można jechać nim do tyłu, można nim pokonywać jakieś dziwne, dziwne przestrzenie typu tunel. Jakbyśmy jaskinią ze stalaktykami jechali, to, to można. Tu już się pojawiają te możliwości, tylko że nie nakręcono ich jeszcze tak, jak to zrobiono w kolejnej części. Gdzie finałowy pościg jest zrobiony jak jakaś gra komputerowa, to jest animowane no, na, na samym końcu. Tak, tak. właśnie to mnie bardzo, bardzo było to zauważalne. Chociaż no, widać w tej części, jeszcze, jeszcze nie do końca, ale widać, że jednak coś tu się zmieniło, że jest większy, że jest większy dystans twórców do tego, co robią. Że to, już jest, że to już nie jest kino jakieś o wyścigach samochodowych, tylko to jest już takie kino akcji, które się trochę nawet bawi konwencją kinoakcji, akcji, ale to jeszcze nie jest to, co było dalej. Jest jedna strzianowa scena na autostradzie, gdzie Właśnie naprawdę robią sobie jaja z, tych, z możliwości aut Właśnie i o tym te auta są, są bardzo różne, auta, tak? I każdy ma inne umiejętności i w zasadzie robimy z tych aut super bohaterów, a z bohaterów znowu mózgi tych, tych samochodów i no tu jest, tu jest już niesamowicie fajna scena, która jest takim rozpoczęciem tego co się w kolejnych, w kolejnych częściach będzie, będzie działo. Czyli łamanie praw fizyki, łamanie praw logiki yy, i robienie tego wszystkiego świadomie ku uciesze widzów. I emocje są naprawdę. Ja już to dzisiaj sobie powtórzyłem. Ja teraz, teraz nawijam po obejrzeniu tej, tej jednej sceny z czwórki. Z czwórki, która w, nie była jeszcze najlepszą częścią, ale już ta scena jest naprawdę takim początkiem czegoś, czegoś wielkiego. Czegoś, za co pokałem tą serię. I tak, yy, właśnie. Od, od piątki, co tam się zaczęło dziać, to już po prostu naprawdę śmiało może konkurować z Avengers. Zbier zbierają ekipę najlepszych kierowców, powracają wszystkie post postacie właściwie, które się przewinęły do tej pory przez całą serię, wszystkie najlepsze postacie i, i, i robią z tego taki dream team, który już nawet nie, nie chodzi o, o ściganie się samochodami, a, a bardziej o, o nie wiem, ratowani ratowanie jakichś tam, no może, nie, może nie świata, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Ale, ale, ale już to jest bardziej robota superbohaterska niż, jakieś, niż jakaś grupa sympatycznych przestępców tak i w piątkach ma już, ma już to już jest świadoma tego jak każda scena akcji ma wyglądać piątka wie jaki jest motyw przewodni zbiera się team potem ten team będą nazywać już rodziną i całe przesłanie, całe przesłanie, cały konserwatywizm, który chce promować ta seria No jest dobra, jeszcze kiełkuje, już w szóstce, już w szóstce będzie bardziej to, bardziej to konkretne Ale już tutaj kiełkuje cały, cała myśl przewodnia i cała filozofia Dominika Która jest prosta jak drut, ale generalnie i tak, i tak przynajmniej jest jakimś tam nicią łączącą kolejne części no racja, racja. Właściwie nie wiem przez ile przypadków tutaj zaczęto odmawiać słowo rodzina, a w, mm -hmm. częściach, a w następnych częściach jest tego jeszcze więcej. Ale, ale powiem, że piątka to jest yy, chyba, chyba, bo nie jestem przekonany na 100%, ale chyba moja ulubiona część. Ja nie wiem, czy też nie mam tak. To znaczy ja ją oceniłem troszkę gorzej jeszcze nie widzę w niej takiej konsekwencji już fabularnej tego co, co Dominik Toredo tak reprezentuje, ale generalnie no to tam jest tyle akcji tam jest najwięcej takich akcji, które warto zapamiętać i tam jest finał który po prostu gniecie, na którego tak. nikt nie był przygotowany, nie, jest... nie oglądajcie trailerów, nie, nie naprawdę nie szukajcie jakichś tam spoilerów bo warto zobaczyć to na własne oczy Ja tego się nie spodziewałem i po prostu zostałem zmiażdżony Sekwencja finałowa jest, jest Naprawdę jedną z najbardziej pomysłowych Scen jakie widziałem w kinie akcji w ogóle I pan licho I pan licho, że gwałcam logikę tak. już po prostu. Nieważne. ale tak. frajda, frajda jest Z tego niesamowita I, o, i od tego czasu właśnie od, od finałowej sceny piątki Pomyślałem, ja jednak lubię tę serię Ja jednak <śmiech> lubię, to jest trochę rodzaj guilty pleasure Ale to jest świetna przyjemność Mimo wszystko ale jednocześnie pomyślałem, ja pomyślałem znowu, czegoś głupszego już nie wymyśliłem. Tak, tak. I wymyślili, wymyślili. wymyślili. Ta seria jest, jest głupia, to też podkreślmy, nie? Ale je, wie, czym, wie czym jest, wie, jest świadoma tego, jak bardzo przegięte rzeczy już robią, jak bardzo nie zgadzają się z nauką, prawami, przekonaniami naszymi o, o świecie. A i, tak, a i tak konsekwentnie w to brnie, bo puszcza oczko do widza i to wystarczy Jeszcze chciałem wspomnieć, że w tej, w piątce w tej części nas na stałe wchodzi do serii The Rock, Dwayne Johnson Który, który wprowadza tutaj bardzo ciekawą postać i, i naprawdę fajnie mi się go ogląda na ekranie Naprawdę fajny, fajny facet z niego i, i, i tutaj, tutaj odgrywa swoją rolę ciekawie role życia. Role życia, tak, właściwie można powiedzieć. A mm, Zawsze wydawało mi się, że Vin Diesel jest, jest wielkim facetem, ale jak staje twarzą w twarz z Derokiem, to nagle wydał mi się karzełkiem, a, a scena a, a, a, a, mają tutaj konfrontację, więc nie wiem, czy to nie jest spoiler, ale okej. Okay, nie, no to nie, to nie no. jest spoiler moim zdaniem, no. no. no. ale z tym, co się dzieje w tej części, to no nie No właśnie, jest spoiler, tak, to, także jest scena konfrontacji y, Vin Diesel'a z Derokiem i tutaj widać jednak, który, który z nich jest, jest naprawdę ogromny. To, w swoją drogą Fajnie chyba się oglądała te części po kolei, bo widzimy, jak ci dwaj faceci rosną z części na część. Tak, tak, tak. I to, to, też, to, też, to też był dodatkowy atut oglądania tego po kolei właściwie. No w ogóle, w ogóle widzimy, jak ta cała rodzina, która już tam formuje się, się zmienia przez te lata, no. To też jest taka naprawdę też przygoda pewnie ich życia. No, Paul Walker, Walker też jakoś nie grał w filmach pobocznie za często. Był bardzo skupiony na tej części. No, Vin Diesel jest, jest super gwiazdorem i jego widzimy bardzo często w innych produkcjach. No. Mm, ale, ale jednak ale jednak tak chyba już jest kojarzony z, z Dominikiem Toretto głównie w tej chwili. I, I co? i Kolejne części łamały coraz bardziej logikę, coraz bardziej były odjechane. Coraz bardziej e, ludzie nienawidzili tych, e, tych nowych części za to, że nie ma nie ma tuningu, nie ma samochodów no ale ci, ci, którzy nie są wczuci w tak motoryzację albo mają dystans do tego, no to i tak ole, olewali te głosy, krytyki. Tak, ja nie jestem fanem motoryzacji i właśnie w tych częściach zwłaszcza od piątki w górę, coraz bardziej czułem się jak w domu, no. bo to już tam o samochody chodzi najmniej, chociaż one są narzędziem yy, tych, wszystkich, mm -hmm. tych wszystkich spektakularnych akcji Okej, okay, czasami ta seria jest naprawdę tak poważna I takie, takie nam sprzedaje rzeczy Właśnie. Że trudno, trudno uwierzyć Ale mimo wszystko już same logika scen akcji jest robiona z takim dystansem, że siedzisz tylko w tym fotelu i się bawisz i ci, cieszy ci się, Micha, nie? Tak, no jeżeli jeżeli mam powiedzieć właśnie o, o tych wadach tej serii, to jest to nie, te scenariusze, one, one są, one są jakoś w miarę angażujące emocjonalnie, ale czasami sprzedają nam taką tandetę, nawet nie mówię o akcji, o scenach akcji, właśnie. Nie, nie, bo sceny akcji są świadomie, świadomie przegięte, ale, ale chodzi mi o tą fabułę. Ja rozumiem motyw tej rodziny, tej, tej wspólnoty, okej, okay, fajnie, tylko dlaczego? to jest takie telenowelowate się robi. Hmm. Naprawdę, czasami przypomina to południowoamerykańską telenowelę, ta fabuła, w kolejnych częściach. Ja to oglądałem już jako taki właśnie trochę serial brazylijski z pościgami. Nie, no, ja, zga ja zgadzam się, zgadzam się, że <grym> tak, ta, ta rodzina się powiększa i ona się robi rodziną <grym> też powoli dosłownie w tak, pe pewnym momencie, tak? I też y można to przyjąć dystansem albo nie, ale no niektóre zakończenia tak kończą się przy Grillu, przy Barbecue. <grym> <grym> tak, przeważnie kończy się to modlitwą przy Grillu, nie? No, tak samo w przesłaniu ideologicznym. Fajnie, że ta seria walczy z rasizmem i dobiera z każdej rasy tak po jednym bohaterze, ale kiedy w części w Brazylii e, okazuje się, że Azjata jest e, taką osobą, którą nikt nie zauważy w tłumie i ma być takim ninjom w naszym teamie, że, że on ma wszystkich śledzić, on ma, się, e, on ma się kamuflować tam. No sorry, nie bardzo Justinie Lynn. No Fajnie, fajnie że m, tego walczy z rasizmem, ale no Azjatę zauważą w Brazylii, no. No nie wszystko, jest, nie wszystko jest do uwierzenia, nie wszystkie te ideologiczne wkręty są, są fajne, chociaż niektóre są fajne, tak ja, ja nie jestem konserwatystą absolutnie, ale, ale dla mnie fajnie, że to jest tak bardzo konsekwentna seria, tak. że są wartości, w które bohaterowie wierzą, one się przejawiają już na, nawet na poziomie symbolicznym. Mhm, tak, to mi, się, mi się to podoba też, jak, jak, jak zwrócić na to uwagę, to, to rzeczywiście jest, jest to fajnie konsekwentne. Więc no, polubiłem tą serię. Początki nie, nie były dla mnie zbyt atrakcyjne, ale, ale tak jak mówię, postaci mnie trzymały przy tym, żeby jednak oglądać to dalej. Od piątki, wzwyż już naprawdę mogę powiedzieć, że to są na... Świetne blockbustery, które, które można obejrzeć, wyłączając w ogóle sobie mózg, jeśli chcecie My, obejrzeć. Mój mózg działał cały czas. Więc... No mi tam czasem wychodził na spacer, ale, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Bo... Ale ja mam jakąś martwicę mózg. Więc to są, to są naprawdę filmy relaksujące, jeśli, jeśli się potrafi podejść do tego z dystansem, bo na przykład oglądałem w kinie z moim, z moim znajomym ósmą część, to, to cały czas się łapał za głowę i mówił, kurwa, jak tak można? Nie, nie, nie, no, wiesz, to niemożliwe. To, ja mówię, ja mówię, spokojnie, oglądaj sobie, patrz, co się dzieje, ciesz się z tego, nie patrz na to czy, to, czy to jest realne, czy nie, bo to z takim podejściem to rzeczywiście nie warto tego oglądać. Mm -hmm. no. bo się, miałem wrażenie, że on bardziej yy, się denerwuje na ten film, niż czerpie z niego frajdy. Ja powiem tak, że w, mały, w takim podcaście Małe filmidło, które który już chyba nie istnieje który już nie nadaje, pojawiło się takie takim też zdanie, że nie ma, co, nie ma co się przejmować y, tym, tym, co się dzieje tą serią, nie ma co myśleć logicznie, bo tu chodzi o szybkie samochody i ładne dziewczyny. Otóż nie, otóż ta seria jest nierówna i tu nie, to samo to, że są, dziew, są ładne dziewczyny, bo to, to też y, tego, ładnych kobiet się przewinało przez serię tak. pełno. pełno, tak. pełno. Mhm. tak I samochodów, które pewnie w motoryzacji tak, mają jakieś znaczenie i są jakimś marzeniem. marzeniem Możliwe, miliony. bo się kompletnie na tym nie znam, więc, więc akurat nas samochody, tak nie zwracam takiej uwagi, ale pewnie tak. Ale otóż, nie, to nie są jedyne komponenty. To jak robi się tu w scenie akcji, to jak się ogólnie wymyśla te fabuły i to, to jakie pomysły w ogóle, jak, jak to podaje się też, czy z przymrużeniem oka, na serio, to decydowało przez całą tą serię o tym, jaka była dana część. Albo była średnia jak pierwsza, albo była dla mnie beznadziejna. No, niech będzie, że ten spół, punkt wspólny, czyli druga część, ten nasz punkt wspólny naszych opinii, no, chociaż Tokio Drift lubię. No tak, tu się rozmywałem. Nie lubię jeszcze bardziej, no. Albo była naprawdę znakomita jak piątka. Albo szóstka. No szóstkę lubię jeszcze bardziej. Tam, tam w ogóle się nie, dzieje nie wiadomo co. A z taką lekkością jest to podane. I pojawiał się tam Luke Evans w roli antagonisty, który jest moim ulubionym chyba antagonistą tak? z całej serii. No moim zdaniem lubię, lubię go najbardziej z tych wszystkich <grych> przeciwników. Ja chyba, ja chyba jednak State Hama wolę. Ale... Więc yy, tu nie chodzi tylko tak o samą akcję, ale to, to również yy, i to, to wszystko, ale to również, jak to wszystko połączono, różnie jest tą serią, ale no daj mi na to obejrzeć sobie od piątki do siódemki te części, no to to jest ol, olbrzymia frajda, chociaż warto obejrzeć po kolei. No, ja tak? się wydaje tak, że warto obejrzeć po kolei, wtedy widzi się tą ewolucję tej serii, w jakim kierunku ona szła. Od jakiegoś takiego y, kina dla, dla pasjonatów motoryzacji połączonego z jakimś takim kinem policyjnym troszeczkę, y, przez, przez właśnie y, jakiś heist mówi takie po... po po, po prostu kino właściwie super bohaterskie, nie? Ciekawa droga. Więc część ósma. No tak. Przechodzimy do, do tego głównej, głównego punktu programu. więcej tak, tak Rozmawiam sobie więcej o ósemce. I co, mogę, I co mogę zdradzić? No mogę zdradzić, że znowu mamy ekipę szybkich wściekłych. Mm -hmm. I tym razem, nie, w sumie nawet nic nie mogę zdradzić, bo tutaj nie ma fabuły. <laughs> no, Teraz dopiero zdałem sobie, zdałem sobie z tego sprawę, że tutaj, tutaj fabuły nie ma i to jest naprawdę pierwsze z uproszczone na maksa Nie ma żadnego w zasadzie punktu wyjścia większego oprócz tego, że zgłasza się pewna blond włosa kobieta do Dominika Toredo i mówi mu coś na ucho, tego też nie możemy zdradzić i on bardzo się smuci z tego powodu i potem zaczyna się dziać trochę, trochę źle w rodzinie z tego mm -hmm. powodu. Tyle! Obszedłem obok, obok temat fabuły bardzo bardzo mocno, ale co się dzieje to też jakoś nie jest yy, logicznie, <grych> że tak powiem, ani ciekawe, ani jakoś bardzo uzasadnione. Tutaj mamy bardzo luźno połączone ze sobą sceny akcji, które krążą po globie od jednego miejsca do drugiego. Nie co się dzieje, tylko jak się dzieje, to jest tylko ważne. <grych> Bo, bo to jednak naprawdę pomysły twórców są tutaj no, bardzo odjechane, coraz coraz bardziej. Chociaż wiesz, nie wiem, czy no, na pewno to jest większa skala, to jest właśnie w tej serii skala konfliktu, Zwiększa się coraz bardziej do właśnie jakichś nie wiem, niebotycznych rozmiarów, i tutaj, i tutaj już rzeczywiście yy, widać, że, że, że stawiają coraz bardziej na widowisko takie yy, mierzące się z, z, z najbardziej z najdroższymi, takimi najbardziej wystawnymi filmami pod tym względem. Tak, no. ale z, jeszcze właśnie przyczepmy się trochę do, do tej fabuły, bo ona tu jest naprawdę tak bardzo, tak bardzo pretekstualna dla pokazania kolejnych scen akcji, że w zasadzie e, kolejne lokacje, do których się przenoszą bohaterowie, no to oni, oni znajdują dosłownie w komputerze, w komputerze po wklikaniu kilku haseł, czasami te lokacje albo po jakimś yy, dziwnym pomyśle nagle znajdują ślad i już. No, zastanawiam mnie właśnie yy, tutaj umiejętności hakerskie tych postaci, jak wszyscy, wszyscy tutaj potrafią, potrafią wszystko na, na tych komputerach wpisywać i chyba liczy się jak szybko wpisują komendy na klawiaturze. To... Tak, <śmiech> tak, tak, to jest hak, hakowanie starego typu, jak mieliśmy hakerów w latach 90. pokazanych, to też szybciutko ruszają, ruszają palcami po klawiaturze i już schakowana strona już wszed, <głos> tak. wszedliśmy do systemu no. zdradzić mogę że przeciwniczka t, t, przeciwniczka bohaterów no tym razem t, tym razem tak kobieca postać no tym razem to już chce naprawdę władzy nad światem w bardzo, bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, że chce przejąć dosłownie wszystko nawet co posiadają główni bohaterowie, żeby tylko, tak, żeby tylko rządzić już całym systemem całą siecią, całym światem całym rządem wszystkim, no. w zasadzie to jest już taki podbił podły świata na masową skalę to, to, już jest taki, to już jest taki antagonista nie wiem, wzięty z, z Bondów z Rogerem Murem. Mm -hmm. No. Powiem Ci, że ta część poszła już trochę w przesadę. A dwa, druga sprawa, że te sceny akcji nie zawsze miały swój powód. No te sceny się nie bardzo kleją jedna z drugą. Te, te, ta fabuła, w cudzysłowie, to, to po prostu ona ma jakoś stanowić tylko jakieś tam spoiwo do, do kolejnej rozpierduchy, ale, ale z bardzo jakiegoś logicznego uzasadnienia tam trudno się doszukać, jakiegokolwiek właściwie. Jak, jak jeszcze w tych poprzednich częściach byłem w stanie uwierzyć w ciąg przyczynowo-skutkowy, to tutaj już, już niekoniecznie. No zdradzę, tak, już w trailerze widać, że są, jest na przykład opcja samochodów zombie. I w pewnym momencie naprawdę, raz, że tutaj kolejny raz w tej serii pojawia się znowu złe CGI. Ten moment, kiedy samochody bez kierowców, tak, przejmują miasto, no to widać, że niektóre były komputerowo. To już brzydko wygląda, nie wiem czy zwróciłeś na to no, uwagę. Nie, nie, nie zwróciłem w sumie, ale, ale możliwe, jakoś, jakoś nie, nie przyjrzałem się na tyle. A druga sprawa, że pierwszy raz mi <śmiech> mózg się odezwał głośno i powiedział mi, że sposób, w jaki oni robią napad za pomocą tych samochodów, to, to już troszkę, to nie jest praktyczne. <śmiech> to nie jest praktyczne. Wiesz, jeśli umożliwisz w tej serii z, z, zro, samochodowi faktycznie zrobienie czegoś takiego, że on będzie super, super szybki i on napadnie, nie wiem, na jakiś konwój, i go rozwali, to, to jakoś jeszcze wydaje mi się to jakoś praktyczne, nie? Tak, a tutaj to tu nawet nie ma sensu, z, nawet, nawet w ramach logiki jakiejś tej serii, która... która tak jest... Tutaj mhm. miałem wrażenie, że to było tak skomplikowane, sposób napadu, że skomplikował on wręcz samemu, samemu, samej osobie dokonującej ten, ten napad, dostanie się do miejsca, gdzie, no, gdzie jest ukryty, tak? Skarb, który, który ma zdobyć, no. Mhm. To było takie czysto, właściwie czysto zrobione pod, pod właśnie tą akcję. Ktoś sobie wymyślił zombie samochody, no więc jak do tego dojdziemy? No wymyślimy coś takiego. Ale, ale czy to ma sens? Nie, nieważne, ale w zombie samochody, słuchaj. Fajnie, fajnie to brzmi już, nawet yy, tak, w filmie to nazywają tak, zombie tak, samochody. Tak, tak, nie? dosłownie tak, takie określenie pada. No, it's zombie time. Mhm. Ale cała reszta scen akcji jakoś już, mi tak nie, już mnie tak nie bolała. W każdym razie ta sekwencja finałowa też mnie bola, bolała, bo, bo pościgi i strzelaniny na, yy, po lodzie z samochodami wyścigowymi to jest już dla mnie za dużo trochę. No ja ci powiem, że to mi akurat nie przeszkadzało. No ale obszar całości też jest jakiś, jakiś, jakiś ogromny. Oni jadą i jadą i robią różne dziwne rzeczy. I... No ale to, to akurat nie pierwszy zna. No. No, A nie, no to lotnisko z szóstki to też się nie kończyło nigdy. Ale nie, akurat finałowa akcja i wszystko co się w niej dzieje, ee, to kupiłem to, ale wiesz dlaczego kupuję tą serię? Bo ona jest już na maksa przegięta, już na maksa schodzi z fabuły, ale raz, że jest tutaj już cały konserwatyzm Dominika Toredo jest akurat bardzo konsekwentnie poprowadzony, a dwa, że ta seria i ta część jest zbudowana na ciekawostkach. Tam jest mnóstwo takich y, po prostu y, bajerów typu na przykład y, kula, kula do burzenia samochodów, y, ma, u, ma oczko puszczone, puszczone do widza, wybory obsadowe, które tu się, tu się dokonują. Obsadowo po prostu ten film zaskakuje na każdym momencie, kto, kto, kto tu się nie pojawia, nie pojawia tak. Tak, obsada już rzeczywiście jest bardzo mocna, no, naprawdę to jest, to jest taka y, śmietanka kina akcji, Już no, naprawdę to jest już powoli y, coś takiego, co zrobili, nie wiem, serii niezniszczalnych, zatrudniają po prostu samych, samych takich topowych aktorów tego gatunku. Tak, tak, no i tu jest naprawdę dużo wspominania poprzednich części, dużo właśnie jakichś powrotów y, obsadowych, dużo łączenia tego wszystkiego, no brakuje, po, brakuje Paula Walkera, prawda? Z wiadomych przyczyn. No. Mieliśmy jego pożegnanie w siódmej części, bo o tym nie wspomnieliśmy. Takie dość bardzo sentymentalne, emocjonalne, mocno. I, mhm. i... Tak, świetna w ogóle scena. Jedna mhm. z takich mocniejszych, które, w których, znaczy, jedna z takich bardziej ciekawszych scen, w których ta seria sięga po metafory. Tak, no. tak. Mhm. Za to pojawia się znowu Derok, Rock, znowu, znowu pojawia się tutaj Jason Statham i w ogóle w lepszym świetle, tak, niż yy, pojawia się, niż w siódmej części go przedstawiono, bo tam to jednak był nad człowiekiem jakimś, który zawsze zjawia się niespodziewanie. Po prostu się zjawia i robi swoje i koniec. A tutaj, jest, tutaj już, jest, już jest bardziej postacią, już jest wiarygodną postacią. Mhm. Jego relacja z Derokiem Rockiem jest, jest naprawdę fajna, bardzo, bardzo jest ciekawie poprowadzona. Pierwsza połowa filmu, i ich, ich wzajemne, właśnie takie przepychanki słowne, i nie tylko to naprawdę, bardzo mi się to dobrze oglądało. I tak, to, wydaje mi się, że oni w tej części trochę wyrośli nawet na, na protagonistów tej serii. O, tak, tak nawet, nawet bym powiedział, że Windizer był trochę bardziej schowany z jakich, też z pewnych powodów. No. Ja miałem w ogóle straszną nadzieję, że tutaj wyrośnie na główną postać Leti. No, ale tak trailer mi kazał, kazał się spodziewać. No, niestety, no, w sumie, w sumie nie ma ten, ta część akurat głównej postaci. Nie, chyba, chyba nie, nie, można wskazać tak jednoznacznie. A też tak fajnie, tak fajnie jakoś tego nie uzasadnili, że, że bohaterem tej części jest rodzina. Ale no, to też, to też zabrakło jakoś takiego przywódcy w, te, w tym stadzie, tak, mi się wydaje. Tak, no. tak. Niestety, no. Fajnie, że każdy, każdy też coś tam robi w tej, tej części, no nie? Mhm. Że też z tej tam'a wcieli do, do teamu i widać, że to jest taki dziki skurwiel, który będzie nie będzie do końca postępował, tak jak główni bohaterowie. To tak, jest trochę nieobliczalny. Tak. Ale że będzie, będzie się starał, żeby doprowadzić. Mhm, tak, bo mają wspólne cele. No, wspólnego rozwiązania, tak? Ale na przykład przeciwniczkę uważam za mocną, mocną stronę tego filmu. Tak, no. Mi się... Mi się nad... Tak, była dosyć ciekawą postacią, na pewno ciekawszą niż poprzednia. Y... I tak, jak mówiliśmy, jak z tej tam w, w tej roli. ona, Tylko, że właśnie tak jak mówiłem, ona bardzo taka bądowska by się wydawała. No, trochę tak, tylko też fajnie, fajnie że zagrano na nosie widzą, bo oczekiwano od Charlie's Steron, Furiozy. Mm -hmm. A nie, nie, a zupełnie, zupełnie co innego, prawda? A tak, a nawet, bo przeciwniczka ja nawet... gra, gra Charlie jakby ktoś tak, tam. Tak, tak, tak. I ja nawet nie, nie wiem, czy to spoiler, ale nie pamiętam, żebym ją widział w tym filmie za kółkiem, więc. Ona, ona, raczej, ona raczej jest takim mastermindem, który, który tam porusza pewnymi pionkami, żeby osiągnąć swoje cele, ale, ale i, i sceny z nią rzeczywiście oglądało mi się, mi się dobrze. De, dialogi z z, z i jej, jej rozmowy, no uwierzyłem w tą postać, mimo że wydawała mi się trochę oderwana. Dużo osób mówi, że antagonistka ma tu wydumane dialogi, moim zdaniem... Idealnie one łączą się z tym, tak, co, co wierzy, już nawet są przeciwnością tego, co wierzy Dominik Toredo. Mm -hmm, może tak, to jest nie to gra, no. ja, Tak jak wszyscy jechali Rite, Power Rangers, tylko ja, ja jej bronię, tak tutaj też będę bronił, bronił antagonistki, no. Sam Dominik, no, tutaj schodzi na, na dalsze tory, no. I moim zdaniem wręcz mam wrażenie, że jak on coś powie, to już wydumane jest, chociaż na szczęście, na szczęście tutaj, tutaj reżyserzy pozwolili sobie na to, żeby on dużo nie mówił. Nie mówi dużo, oczywiście. Pierwsza scena, która też nie jest zasygnalizowana w trailerze, no też fajnie, fajnie pokazuje, tak? W to wejście bohatera. Właśnie, właśnie tak. Bardzo dobrze, o niej wspomniałeś. Przypomniała mi się jedna rzecz, że, że właśnie ta, ta, ta pierwsza scena tak jakby przedstawiająca, no, przedstawiająca bohatera, w od których jest od ośmiu części trochę słabo, ale, ale chodzi, mi, chodzi mi wprowadzająca. Pierwsza część wprowadzająca pokazuje Dominika Toreto jako takiego Chrystusa wyścigów. On, on, on wygrywa ten pierwszy wyścig i przychodzą do niego dzieci. On podbierze te dzieci na ręce. No, no, naprawdę, to mi się tak biblijnie skojarzyło z Chrystusem, tak, zresztą nie bezzasadnie, no. Mm -hmm, mm -hmm, tak, tak. No i chyba zmierzamy do podsumowania. No ja uważam, że finał, finał jest świetny. Że, jeśli chodzi o scenę akcji, finał jest świetny. Tylko te samochody zombie ich nie kupiłem. Mm -hmm. e, całe sceny akcji, nawet te sceny akcji, które dzieją się nie za kółkiem, a po prostu tak, mamy bójki tam jeszcze. Mamy bójki, mamy szczelaniny w tej części, więc nie myślcie sobie, że tylko, tylko się ścigają. To jest dobrze zrobione, no, to, jest, to jest też takie też bardzo teledyskowe. To tam jest tak. dużo trafowej muzyki, człowiek się buja przy tym, ale to jest naprawdę takie tandetne w bardzo pozytywny sposób. Efektowne i efekciarskie jednocześnie, ale ta efektowność jednak ka każe, każe nam puścić, puścić mimo uszu e, wszystkie głupoty, które tam usłyszymy bądź zobaczymy, mimo, puścić mimo oczu. <śmiech> <śmiech> tak. Tak. Okej, okay. no ja, ja pewne podobnie. No. Dla mnie największym w sumie problemem tej części jest jest taka jest telenowelowatość historii, która już to właśnie, powiedz, wspomniałem, że w wcześniejszych częściach już przypomina mi to serial jakiś południowoamerykański i tutaj to jest jeszcze bardziej chyba poprowadzone w tym kierunku fabularnie. Yy, I to, to mi trochę się gryzie niby z tymi, z tymi wielkimi scenami akcji, no ale, ale no przemykam na to oko mimo wszystko. Yy, nie wiem, czy bym ch chciał, żeby i rozumiem, fajnie, konsekwentnie podchodzą do tych, do tych rodzinnych wartości, ale nie wiem, czy bym chciał żeby zobaczyć, żeby w kolejnej części jeszcze, nie wiem, co tam, co tam oni mogą wymyśleć w tej kwestii, ale, ale znowu... Kupią psa. No tak, właśnie, żeby, żeby ta rodzina się jeszcze powiększała i, i, i tak, tak w nieskończoność. A wszystko na to wskazuje jednak, że, że tak będzie, że, że, to, że, ciągle, że ciągle będziemy świadkami poszerzania, tych wątków i wprowadzania nowych postaci. Ja dam tej części siódemkę, nie? To jest dla mnie bardzo konsekwentne i super się to ogląda w kinie, ale to jest chyba gorsze niż ostatnie, ostatnie poprzednie trzy części. No właśnie, jeszcze chyba nawet nie oceniłem, nie oceniłem kilku ostatnich części, które obejrzałem, bo jakoś coraz gorzej sobie radzę z wystawianiem ocen liczbowych i w sumie, nie wiem, z jednej strony mógłbym Równie dobrze uargumentować, dlaczego oceniam to na 5 i tak samo na 7, więc, więc trudno, trudno mi powiedzieć. No, dla mnie to jest, to jest cały czas guilty pleasure. W każdym razie no, na pewno najlepszy blockbuster tego roku. Warto i w kinie. W kinie koniecznie. Jeśli jeszcze macie okazję, to jak najbardziej w kinie. E, no to dochodzimy do momentu, w którym e, pożegnam się z Wami, a potem przechodzimy do spoilerów, czyli pożegnam się z Wami jeszcze raz. Więc wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli, marsz do kina, jeśli to słyszycie nawet po 20 latach, to, to i tak poproście po prostu dystrybutora... Żeby może przy, przywióz, przywiózł całą serię filmów Albo idźcie na jakiś maraton Tak, może będzie maraton przy okazji, nie wiem, 18 części Postarajcie się Postarajcie się obejrzeć, obejrzeć to w kinie Zabawa przednia yy, Głupoty, poziom Poziom po prostu wychodzi, wychodzi uszami Jak to będziecie oglądać to Trochę IQ wam ubędzie, trochę komórek zabije No ale No wiadomo, tak, wiadomo Za takie przyjemności się płaci mhm. Tak. No. no Ale dobre narkotyki, dobre <laughs> Więc żegnam wszystkich, którzy, którzy jeszcze nie oglądali. Trzymajcie się, do następnych podcastów. Hej! Ja też się żegnam, cześć. Dobra, zacząć od tego, o czym jest ten film, tak? Tak, tak, myślę, że tak. Myślę, że, że wyłóż swoją tezę tutaj czy ja uważam, że to jest jedyna właściwa interpretacja. Bo jest bardzo ciekawa, naprawdę, jak mi o nie powiedziałeś to. To, to jest film o walce z aborcją, tak? Dominik Toredo, konserwatysta, przeciwko antagonistce granej przez Charlie Steron, której imienia nie... Cypher. Pa... Cypher, tak, Cypher. Pani aborcja, osoba, która nie wierzy w ciągłość genów, która w ogóle nie wierzy właśnie w rodzinę i która nie bez powodu, tak, gdy chce gdy grozi synowi Dominika trzyma e, dziecko na wysokości swojego brzucha to jest, to jest też bardzo ważny symbol ona po prostu jest, o, jest uosobieniem takiej osoby, która idealnie e, właśnie promuje coś, z czym konserwatyści walczą najbardziej od, od dłuższego czasu e, jest osobą, która promuje właśnie taki samolubny styl życia no bo w, w tym wypadku trzeba nazwać tak no samolubny, tak, jeśli seria, seria patrzy na to w ten sposób więc dla niej dzieci są wrogiem, złem to jest, to jest po, po prostu pokaz walki konserwatysty Dominika Toredo yy, z aborcją no. mhm. Dodam jeszcze, że, że Chrześcijańskiego konserwatysty chrześcijańskiego konserwatysty, bo to jest bardzo ważne. Po pierwsze, po pierwsze, Toredo e, nie uznaje kary śmierci, to też w ostatniej, w ostatniej e, częściach serii ukazuje e, się. Ostatniego bossa, przypominam, e, spoilery również będą z poprzednich części, ostatniego bossa utłukli w piątej części, od szóstej części zdali sobie sprawę, że zabijanie osób w przeciwnej strony barykady jest złe. E, więc e, nasz, nasz chrześcijanin, Walczy również z karą śmierci. No mhm. konserwatyści już różnie podchodzą do tej kary śmierci, ale tutaj no, ale, ale z punktu już... widzenia chrześcijanina, no to to jest niedopuszczalne. Pojawiają się dwaj antagonisti z poprzednich części. Okazuje się, że nie do końca byli tacy z źli. Chociaż przymknięto w ogóle oko, że jeden z nich zabił Hanna. Właśnie tak, że zabił ich przyjaciela, ale no trudno, możesz być z nami. No spoko. Tak, że to już też te takie bardzo chrześcijańskie, nie? Ale oni się nawracają, oni się nawracają. I w centrum tego wszystkiego jest krzyż. Krzyż Dominica Toredo, który nosi na piersi, i on wskazuje do tej naszej pani aborcji drogę. I to Dosłownie. Mhm. Dosłownie wskazuje: jest w nim GPS, jest w nim, tak, plus kwa. I on wiesza ten krzyż w miejscu, w miejscu tak, gdzie ch chcą, żeby uderzyli nasi nawróceni, nawróceni złoczyńcy. I dochodzi faktycznie do takiego oczyszczenia antagonistka ucieka, nie zostaje zabita, czyli dalej, dalej jest w świecie, dalej jest wrogiem. Jeszcze, jeszcze ma szansę na nawrócenie, tak, w następnej części. No też ma szansę na nawrócenie, ale to jest również symboliczne pokazanie, że ze złem nie wygrasz, no, to, że zawsze no, tak. będziesz z nim, z nim walczył, tak? Że ono jakoś tam umknie, nawet jeśli, że po prostu możesz, możesz tylko zniszczyć jego gniazdo, a ono i tak się rozległo tak na, na ziemi, że będzie gdzieś tam wracać. I że musisz być gotowy jako, jako osoba. Tak, osoba wierząca, osoba wierząca w te wartości, które, które reprezentujesz. No. no tak, tak. No to tak. I to jeszcze koresponduje z tym, co powiedziałem wcześniej jeszcze przed spoilerami, właśnie ta pierwsza scena od razu, jak Windizel jak, jak podnosi te dzieci po wygranym wyścigu, to, to co mi się skojarzyło właśnie z taką symboliką Chrystusową. To oczywiście pasuje. Więc, więc, więc ta interpretacja naprawdę jest świetna, jak mi o niej powiedziałeś, to mówię, kurczę, to ma naprawdę ogromny sens. Dużo osób mówi, ej, to nie można tego tak czytywać, przecież to jest czysta rozrywka. Byłem ostatnio na takim filmie, żywot chruścika w kinie. I to jest zwykły film przyrodniczy o chruścikach. O takich malkich stworzeniach, które tam rozwijają się tak w rzekach, w wodach, a potem mają skrzydełka. Nie? I potem było spotkanie z twórcami i oni rozgryzali Temat, który ja uważam za zwykły film przyrodniczy, jako pokazanie alternatywnych światów, w których żyją też inne stworzenia i przenikanie się światów, pokazanie części naszego świata jako, jako czegoś wyjątkowego. Naprawdę mieli bardzo filozoficzne, fajne podejście do tego, co nakręcili i uważam, że każdy, kto kręci film, każdy, kto pisze, ma jednak jakoś ułożoną tą postać swoją, że tak. dyskutuje nad tym i naprawdę nie lubię tego uproszczania, że jak coś jest horrorem, coś jest filmem akcji, to że autor nie myślał o psychologii postaci, chociaż, chociaż wiadomo, że jej nie zgłębi tak, przez obraz przez dwie godziny, to jednak nie myślał o tym, jak rozwinąć i przedstawić swoją postać i szybcy i poszli poszli, do, doszli do perfekcji w przedstawianiu właśnie Dominika Toredo jako osoby, która sprzedaje te wartości konserwatywne. Jednocześnie w jakiś symboliczny sposób pokazując, pokazując tą drogę do tego, jak te wartości też po, po świecie tak? Roz, rozprzestrzenia, rozrzuca. No. Oczywiście, że tak. No wiadomo, że, że są, to nie jest takie na pierwszym planie. To jest mocno, mocno właśnie trzeba, trzeba przeanalizować poszczególne, poszczególne sceny, ale, ale to jest wyraźne. No, teraz już wiem na pewno, że... że nie wiem, wątpię, że to nadinterpretujemy, nie trzeba by porozmawiać z twórcami, ale, ale no, to ma już mówiłem, ale to ma jak najbardziej sens. No i to no nie jest kurde coś skomplikowanego, no nie, wystarczy... nie, to, to, to, to jest proste metafory, to są naprawdę proste symbole. Ciekawe jakie Gary Gray ma poglądy prywatnie. No, ale to też yy, nie wspomnieliśmy o tym, nie, ale ta seria należy od jakiegoś czasu do Chrisa Morgana, który Aha. pisze te scenariusze. A właśnie. Tak. Więc, i do więc, producentów, producentów. No tak, nie więc, wiem, może, już... więc może, może tutaj, tutaj by należało się doszukiwać właśnie w osobie scenarzysty czy producenta. Jakichś takich właśnie naleciałości. No więc ta seria już bardziej należy do producentów, do scenarzysty y niż do, y do reżyserów. No chyba tak. Jest, chyba tak. Którzy są znanymi reżyserami, tak? Dobiera się reżyserów, którzy ostatnio gdzieś tam, e, gdzieś tam zabłysnęli. Chociaż e, tak. to, to jest seria autorska moim zdaniem, no ale... No jak powiedziałem, możecie się nie zgadzać z moją moim, z moim interpretacją ale tu jest dużo tropów takich tu jest nawrócenie, tak? tu jest krzyż tu jest, tu jest faktycznie te, te chwalenie no nie? aborcji i walka z rodziną przez, przez antagonistkę, więc ja to wszystko widzę i to nie było trudne w ukryciu W każdym razie no, Vin Diesel przynajmniej zapowiedział jeszcze dwie części nie wiem czy, czy on ma jest osobą jakąś decyzyjną w tej kwestii tak się mi przyszło do głowy, że może, może to są tutaj jego jakieś, jakieś wpływy też jeśli chodzi o tą serię, bo on to jest bardzo zaangażowany od początku właściwie. Tak, jeśli grał tylu lat to, to komu, taką osobę, no to. Tak. Zaraz zobaczę producent Windy Proszę bardzo, producent serii szybciej wciekli. <grych> to on wykłada na to pieniądze. Tak, tak. No to całkiem możliwe. Ja do niego mi by pas. Już może tak z postacią utożsamiłem, ale, ale do niego mi by pasowało właśnie takie podejście. <grych> tak. No i co tu jeszcze można zaspoilerować? No... Nic, no, a to, to, to, że na maksa uproszczeniem fabularnym, no, o, o, o czym już wspomnieliśmy przed nagraniem jeszcze podcastu, było to, że ma, że główny bohater, tak, Vin Diesel, Dominik Toredo, no to tutaj jest szantażowany i przechodzi na stronę złych. Tak, tak, to, to, to właśnie, co to było, było oczywiste, nie że on, o, tego no, ale rodziny to on nie opuści, no. To, to już wiadomo. no To przechodzi na stronę złych, dlatego że zmajstrował jednej z bohaterek z poprzednich części dziecka. Tak, ale tak, ale to nie była zdrara, bo myślał, że jego dziewczyna nie żyje. Tak. Żona już wtedy no. nie pamiętam. I tutaj też nie ma problemu z y, tym, że musi, musi być rozdarty między dwoma kobietami, tak, bo z jedną ma dziecko. Jedną mi. No, jedną zabijają. Tak. W pewnym momencie filmu. Okej. Okay. OK, lecimy dalej. I Leti dzięki temu nie musi rodzić dzieci, tak? No może, może dalej się ścigać, nie, nie ma dziewięciomiesięcznej, czy, tak. czy tam nawet pięciomiesięcznej tak przerwy mhm. w wyścigach. No. Więc, więc wszystko się zgadza. Trudno trochę dyskutować o tej serii, bo z jednej strony jest ona, dużo się dzieje w niej, z drugiej nie chcemy wiele zdradzać, z trzeciej nie wiemy już o czym mówić, bo tak, tak dużo Właśnie. się dzieje, a z czwartej dużo rzeczy jest tak powierzchownych, że wspomnimy o nich, o nich i po dwóch zdaniach okazuje się, że roz, rozpoczęliśmy temat, którego Właśnie, nie wiemy jak to, zakończyć. No tak, ale, ale myślę, że warto było zrobić tą strefę spoilerową, na, na, na, tą, na tą ciekawą interpretację, bo jeszcze, jeszcze się z nią nigdzie w internecie nie spotkałem, nie przeczystywałem żadnych reddit, redditów czy czegoś ja takiego. Ja też się ale... z nią nie, spo, nie spotkałem, bo szukałem dużo rzeczy i także yy, dużo osób odnagrało podcast o szybcy, serii szybciej wciekli. Eee, tak, niektórzy z tych audycji nawet nas słuchają <grych> także pozdrawiamy ale nigdy nie spotkałem się z tym żeby, żeby ktoś, ktoś zrobił, po, powiedział taką interpretację jaką ja powiedziałem natomiast no, ja uwielbiam interpretować a nawet nadinterpretować filmy ale to, jest, to eee. jest naprawdę warto wspomnienia rzeczy więc, więc... tylko tutaj posłuchacie takiego czegoś się... no. Adriana teoria jest ekskluzywna <grych> <grych> tak tylko, tylko my ją mamy. No. I też jak już, jak już interpretujecie filmy, nie bójcie się nad interpretacji, bo rzeczy są, filmy są rzeczami autorskimi. Czasami autor wierzy w jakieś rzeczy i umieszcza je podświadomie w filmach. Tak, I na, tak, i naprawdę, naprawdę ja w to, ja w to wierzę. Mhm. I tak, ja też, ja też, jasne. Więc y, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych podcastach, nawet nie ustaliliśmy, co będzie w następnym tak, podcaście. No, Więc lecimy na spontanie, ale wciąż szybcy i wściekli. Nagrywamy je, je jak się okazuje, regularnie, co niedzielę. Więc słyszymy się w następną niedzielę. Liczcie, że będzie podcast, a my postaramy się, żeby był. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Shit up like... Jakby ktoś był rasistą, to może się czepiać, że Rosjan tam przestawiono. No tak, prawie, tak, prawie jak za czasów. Za, Poszestawiono Rosjan jak za czasów ZSRR zupełnie. No. No, tak, zgadza się. To no. przecież może, może to prawda. Może. Akurat... No. I skrzynia biegu przecież Matthias. Wszyscy śmieją 20 biegów. Tak. no postaci postaci Hanami jednak trochę szkoda i, i galgadot, który oni oni nawet fajną w pewnym momencie jaką parę stanowili. Tak, ona zginęła w 6. Tak, tak? tak zginęła, w szóstej w jakiś głupi strasznie sposób. Z, spadła spadła, a, a Vin Diesel spadał z takich, nie z takich wysokości i tylko się otrzepywał i szedł dalej, nie? No tak. tak, tutaj przez kurde rok jak już skończył z piątego piętra to właśnie. Złamał nogę. Tak. Rękę złamał. nogę. Mówiłem, śmiałem się, że chciałbym crossover z Transformersami, <grym> ale nie wiem, jakby to zadziałało, chociaż montaż Transformersów, jeżeli przenieśli do serii szybcy i ściekli, to chyba nie chciałbym już tego oglądać.